Lech i rus mityczne i historyczne początki sąsiedztwa do czasów Bolesława Śmiałego, czyli do lat 70. XI wieku. O tym dziś. To pierwsza audycja po wakacyjnej odsłony historii żywej, odsłony poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom z naszym wschodnim sąsiadem – od Rusi po Rosję. Mityczne początki zawarte są już w znanej legendzie o Lechu, Czechu i Rusie, która po raz pierwszy pojawia się u nas w Kronice Wielkopolskiej w 1295 roku dziele anonimowego autora. Jak jeszcze widzą je twórcy innych kronik polskich. Gal, anoniczy, mistrz Wincenty zwany kadłubkiem, czy Jan Długosz. Kronikarze początków państwa polskiego, także tych poprzedzających chrzest Mieszka I w 966 roku. Kronikarz ruski Nestor napisał w roku 981. Poszedł w Łodzimierz Kulachom i zajął grody ich. Przemyśl, Czerwień i inne grody, które do dziś są pod Rusią. To pierwszy historyczny zapis o sporze granicznym między Polską a Rusią. Jak ważny to był spór dla obu państw. Jaka to wtedy była Polska, jej mieszkańcy, czy także Lachowie, a jaka Ruś i zamieszkujący ją ludzie związani wspólnotą geografii i słowiańskimi korzeniami. Jakie były ambicje władców tych państw chrześcijańskich, ale obrządku łacińskiego i bizantyjskiego? W 1018 roku Polski władca Bolesław Chrobry odbił grody czerwieńskie, wcześniej ingerując w obsadę kijowskiego tronu. Czy chciał podbić Ruś? Jak zareagowali sąsiedzi ze wschodu? Jakie wydarzenia w relacjach Polski i Rusi przypadają na czasy kolejnych polskich władców i książąt? Mieszka drugiego w kryzysie monarchii piastowskiej, Kazimierza Odnowiciela, któremu ruski książę Jarosław Mądry pomagał odbudować państwo polskie. Historia żywa.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 Witam serdecznie. Przypomniałam o legendzie założycielskiej, o trzech braciach, o Lechu, Czechu, Rusie. Tę legendę znamy powszechnie właśnie w wersji trzech braci, którzy rozeszli się po naszej części Europy. Czy wszyscy kronikarze tak liczą do trzech, panie profesorze, do trzech braci? No, ta liczba trzy ma znaczenie od czasów biblijnych dla symbolicznych znaczeń. I właściwie można by zacząć od Adama i Ewy. To jest oczywiście para, jeszcze nie ma trójki, ale potem ich dzieci to już jest trzech synów, Kain i Abel, a kiedy Kain zabija Abla, rodzi się jeszcze ich młodszy brat Set. Przypominam te biblijne historie, do których przecież nawiązywali bohaterowie czasów, o których my mówimy, mieszkańcy rodzącej się chrześcijańskiej Europy w wieku X-XI do nich właśnie także nawiązywali twórcy mitycznych genealogii poszczególnych narodów europejskich. Nie świadczyło to wcale o jakiejś no, wyjątkowej ciemnocie mieszkańców tej czy innej części Europy, bo sięgali wtedy do mitów wszyscy, niezależnie od szerokości i długości geograficznej, pod którą Rodziły się wspólnoty polityczne, każda szukała jakichś zacnych przodków. Jedni sięgali do troi antycznej, o której świadectwa literackie, kulturalne trwały nadal w wieku X-XI X, przechowane, zarówno w kulturze bizantyńskiej, jak i w kulturze łacińskiej. Inni sięgali do Biblii. Jeszcze inne były możliwości, o których będziemy za chwilę mówili, omawiając te mity początku polskie i ruskie. Musimy sobie uświadomić, jak ważne były te wywody genealogiczne dla elit, może tak szerzej powiedzmy, tych wspólnot, które dopiero dookreślały swoje miejsce na mapie politycznej i czasoprzestrzeni ludzkich wspólnot. Te trzy postaci, o których pani redaktor wspomniała, Lech, Czech i Rus, wymienione po raz pierwszy właściwie we wstępie, tak zwanym słowiańskim wstępie do Kroniki Wielkopolskiej z końca XIII wieku, bo tam się ta legenda dopiero pojawia jako wywód początków Polski w dynastii piastowskiej. Te trzy postaci odsyłają jeszcze wcześniej do trzech synów Noego. Ten biblijny bohater, który uratował ludzkość i przedstawicieli różnych gatunków zwierząt od zagłady, e, budując Arkę. Miał trzech synów Sema, Hama i Jafeta i wszystkie te ludy europejskie, które budowały swoją genealogię w średniowieczu, starały się odwoływać właśnie do tej Tradycji jafetyckiej, to znaczy nie wywodzimy się ani od Hama, który obrażał swojego ojca Noego ani od Sema, bo to dziedzina właśnie ludów semickich, a więc tych blisko wschodnich, ale wywodzimy się od Jafeta. I to jest ta pierwsza trójca, do której odwoływano się przy podziale całej ludzkości. Ludy Hama zamieszkiwały Afrykę w tej wyobrażonej genealogii, ludy Sema, jego potomkowie Bliski Wschód, no a jafetycka była Europa w największym skrócie. Otóż do tej genealogii nawiązuje także autor Kroniki Wielkopolskiej. Stąd właśnie wywodzi swoją opowieść o Lechu, Czechu i Rusie od biblijnego Jafeta, tyle że prowadzi dalej tę genealogię przez twórcę wielkiego imperium babilońsko-asyryjskiego, wielkiego myśliwego Nemroda, który wśród swoich potomków miał pana, tak się nazywającego pan który osiadł na terenie dzisiejszych Węgier, czyli Panonii, jak do dzisiaj także w niektórych atlasach historycznie nazywa się tę nizinę węgierską, Panonia. I pan z Panonii był właśnie bezpośrednim ojcem narodów słowiańskich, według owego wywodu z końca XIII wieku. A więc to Węgry miały być ojczyzną pierwotną wszystkich Słowian, a podzielone zostały pomiędzy trzech synów pana, a więc Lecha najstarszego, młodszego Rusa i najmłodszego Czecha. Tak właśnie w końcu XIII wieku, po okresie rozdrobnienia państwowości polskiej, wyobrażano sobie te mityczne początki i zarazem relacje w sąsiedztwie polsko-ruskim i polsko-czeskim. A więc relacje w jakiejś mierze braterskie, ale jak to między braćmi, wypełnione także sporami kłótniami o miedze o to dziedzictwo po ojcu wspólnym, te spory między X a XIII wiekiem, nawet częściej chyba prowadziły do dramatycznych konfliktów polsko-czeskich niż polsko-ruskich. To od razu powiedzmy, żebyśmy nie wyobrażali sobie anachronicznie, że od początku jakaś śmiertelna walka tylko łączy w jedną historię stosunki polsko-ruskie. Więcej takich dramatycznych zdarzeń, także tragicznych zwrotów pociągających za sobą zagrożenie samej państwowości, polskiej, piastowskiej, łączyło się raczej z relacjami z Czechami w tym czasie. Ale nas interesują tutaj stosunki polsko-ruskie, więc do nich wróćmy. Mówiliśmy panie profesorze o kronice wielkopolskiej z końca XIII wieku, ale jak widzieli początki Polski początki Rusi wcześniejsi kronikarze, w tym nasz czy kronikarze ruscy, równie mitycznie? Wcześniejsi nasi kronikarze nie mieli tak jasnego poglądu jeszcze na te mityczne początki polsko-ruskiego sąsiedztwa. Anonim zwany Galem, pierwszy kronikarz na dworze piastowskim, na dworze Bolesława Krzywoustego, a więc na przełomie XI i XII wieku, w ogóle nie szuka żadnej genealogii mitologicznej ani dynastii piastowskiej, ani też Polski. Opisuje bardzo rzeczowo początek Polski położonej tam, gdzie leży ona dziś dzień, jako skromnego miejsca na szlaku prowadzącym dalej z zachodu na wschód do bogatej Rusi. I to właśnie niejako po drodze na Ruś bogatą inni przybysze z zachodu poznają. To nieco peryferyjnie położone państwo piastów. Państwo, które cechuje się wszelako Jedną bardzo ważną specyfiką. Taką mianowicie to podkreśla anonim zwany Galem, że nigdy nikomu nie było podległe, więc niepodległość jest tutaj pewnego rodzaju znakiem wywoławczym. Aczkolwiek ziem tranzytowych, kurusi, jakby zarysowana hierarchia ważności się pojawiła. Może nie hierarchia ważności, bo ta jest jasna dla kogoś, kto pisał kronikę dla rodziny władców Polski, czyli dla Piastów. Powiedziałam o wizerunku Polski w oczach no, nie mieszkańców naszych ziem. Rzeczywiście w wieku XI niewątpliwie większą powierzchnię, większą liczbę ludności, większe znaczenie gospodarcze, od państwa piastowskiego, miały ziemie ruskie. One też istniały jako pewna wspólnota polityczna nieco dłużej, gdy idzie o zapisane w wiarygodnych kronikach tradycje potwierdzone także archeologicznie. Połowa IX wieku jest już czasem, kiedy rodzi się ta państwowość ruska, i tu jednakże od razu zauważmy bardzo istotną różnicę między początkiem państwowości ruskiej a państwowości piastowskiej, polskiej. Państwo ruskie powstaje z podboju. Waregowie, czyli plemiona skandynawskie, wywodzące się ze Szwecji, dzisiejszej plemie Rłocji, stąd nazwa Ruś od tego plemienia się wywodzi. Rusy Rłocji. To plemię daje początek drużynie Ruryka, który jako ich książę, jako wódz tej drużyny opanowuje szlak z Morza Bałtyckiego w kierunku Morza Czarnego, szlak prowadzący największymi rzekami, w szczególności zasadniczą rolę odgrywa opanowanie Dniepru potężnej rzeki, która daje ten wspławny dostęp do Morza Czarnego, a stamtąd do bajecznych bogactw najpotężniejszych i najbardziej zaawansowanych wtedy cywilizacyjnie państw świata, przynajmniej naszej części globu jeśli pozostawić na marginesie Chiny. Otóż nad Morzem Czarnym od południa rozciągało się potężne państwo kalifatu Abbasydów, kwitnące wtedy państwo cywilizacji muzułmańskiej ze stolicą w Bagdadzie, a bliżej nieco w stronę Bałkanów poprzez cieśninę Bosfor wychylone ku Europie potężne także i najpotężniejsze w istocie w świecie chrześcijańskim państwo bizantyńskie z kwitnącą cywilizacją chrześcijańską, jednocześnie kontynuującą nieprzerwanie, liczącą już blisko 2000 tysiące lat tradycję Rzymu. To właśnie w stronę tych potęg ówczesnego świata wychylała się drapieszcza ręka Skandynawów. No dzisiaj popularne są seriale rozmaite o wikingach opanowujących różne części Europy, jedną z tras owych upieszczych wypraw, które bitni wikingowie podejmowali w dziewiątym stuleciu po Chrystusie, była ta właśnie trasa Izvariak w Greki, jak to Ruscy kronikarze potem zapiszą, a więc z Waregów, bo tak też nazywano nowych skandynawskich zdobywców, do Greków, a więc do świata bizantyńskiego. Opanować ten szlak, zorganizować system kontroli nad nim, żeby czerpać profity z handlu i z podboju prowadzonego w stronę Bizancjum. To była pierwsza podstawa budowy państwa ruskiego, której lokalna ludność słowiańska była podporządkowana, poddała się temu najazdowi zewnętrznemu skandynawskiemu, a nawet podkreśliła to w pierwszej kronice ruskiej, zwanej Kroniką Nestora, powstającej wtedy mniej więcej co nasza kronika anonimowa zwanego Galem, a więc w końcu XI wieku. W tejże Kronice Nestora Znajduje się interesujący zapis o początkach państwowości ruskiej. Słowianie, wschodni Słowianie zamieszkujący tę ziemię między Dnieprem a ujściem Niemna do Morza Bałtyckiego, sami nie potrafili rządzić sobą i proszą ludzi z zewnątrz, żeby przyszli i rządzili nimi, żeby zorganizowali im państwo, bo Słowianie wschodni nie potrafią tego zrobić. No to jest dość oryginalny sposób ujęcia początku własnego państwa, przyznanie się do niezdolności budowania państwa i tę zdolność przynoszą dopiero zdobywcy z północy, narzucając przemocą pewnego rodzaju strukturę władzy pierwszego państwa ruskiego. No właśnie, jakież to ważne słowa zapisał Gal Anonim o tym, że ziemie mitycznego Lecha nigdy nie były podległe i mieszkańcy tych ziem także nie byli nikomu poddani, panie profesorze, zupełne przeciwieństwo. Tak, to podkreślał Anonim Gali, wszyscy zresztą jego kontynuatorzy z tej krótkiej genealogii, jaką wywodzi Anonim zwany Galem, a więc od Piasta poprzez Siemowita Leszka i Siemomysła aż do Mieszka właśnie już niewątpliwie historycznego władcy to państwo nigdy nikomu nie podlegało. Nie używał jeszcze anonim gal tego pojęcia Lechowie czy Lechici, choć było to pojęcie czy etnonim, a więc określenie wspólnoty etnicznej stosowane już w jego czasach, tyle że przez sąsiadów. No Stąd przecież nazwa Lenkai, używana przez Litwinów dla określenia Polaków, czy Lędziel, używany z kolei przez Węgrów, także dla określenia Polaków, a więc ta nazwa Lachowie, której użyła pani redaktor, była już wtedy historycznie, choć akurat nie używał jej anonim zwany Galem. Podejmie ją za to jego następca wśród kronikarzy polskich, mistrz Wincenty, który nie inaczej, tylko Lachami będzie nazywał Polaków. I tu pewnego rodzaju paradoks. Jednocześnie Lachami nazywano plemię wschodniosłowiańskie rozlokowane na obszarach, na których zbudowana zostanie kilka wieków później Moskwa. Pierwsza osada o tej nazwie Moskwa powstanie dopiero w 1147 roku. Będziemy o niej mówili więcej w czasie następnej naszej audycji. Ale właśnie na tym obszarze, gdzie styka się rzeka Moskwa z oką do rzeczy tych dwóch rzek, zamieszkiwało w IX wieku plemię nazywane Lachami. Jedno z licznych plemion wschodniosłowiańskich, obok Drewlan, Wiatyczów, Krywiczów, Siewierzan, te plemiona razem złączone zostały pod jednym panowaniem, Następców Ruryka, tych skandynawskich zdobywców wschodniej Słowiańszczyzny w dziewiątym, dziesiątym stuleciu. Ale właśnie wśródowych śródowych znalazło się owo nadmoskiewskie, czyli z nadrzeki Moskwy, plemię Lachów. I to plemię tworzy dla nas zagadkę, nazwa tego plemienia. Na ile jest ono jakoś szczególnie spokrewnione z naszymi przodkami, Lachami z nad czy z obszaru dzisiejszej Polski. To jest zadanie do ostatecznego rozstrzygnięcia przez archeologów i genetyków, którzy wspólnie takie badania szczątków ludzkich prowadzą. Czy kronikarz ruski Nestor pisał w 981 roku o tych lachach, czy o nas lachach, skoro poszedł w mieszku Lachom i zajął grody Przemyśl i Czerwień, panie profesorze? Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na potrzebę wyjaśnienia tej wątpliwości. Oczywiście Nestor, pisząc w końcu XI wieku swoją kronikę, a więc ponad 100 lat po opisywanym momencie starcia czy najazdu ruskiego księcia Włodzimierza na ziemię Lachów, na grody czerwieńskie, Nestor miał na myśli naszych przodków, Lachów, tych, jak już wcześniej powiedziałem, czy to Węgrzy, czy Litwini, nazywali już wtedy właśnie Polaków. Bowiem owych lachów znad Moskwy, tych innych, wschodnich lachów, jakbyśmy to mogli powiedzieć czy rozróżnić, książęta Ruscy, czy Kaganowie Ruscy, bo używali raczej takiego azjatyckiego tytułu niż tytułu książąt, Kaganowie Ruscy podbili wcześniej, w początku wieku X. A więc tu niewątpliwie chodziło Nestorowi o konflikt o Przemyśl i Czerwień, wymienia te grody z gdzie leży przemyśl, wiemy o miejsce, w którym istniał historyczny czerwień, wspierają się historycy po dziś dzień, ale cały ten obszar, o którym mówi Nestor w swojej zapisce pod rokiem 981, a więc wtedy, kiedy dochodzi do konfliktu między państwowością ruską, istniejącą już od ponad 100 lat, a obszarem zasiedlenia naszych lachów. Ten konflikt niewątpliwie łączy się z terenem, jaki da się już dzisiaj zidentyfikować ponad wszelką wątpliwość z obszarem od, powiedzmy, okolic Lublina po okolice Przemyśla. Ale jeszcze nie pod panowaniem Mieszka, rozumiem. Tak, w tym czasie jeszcze grody Czerwieńskie, a na pewno Przemyśl nie były pod panowaniem piastowskim, ponieważ najprawdopodobniej znajdowały się jeszcze pod panowaniem czeskim. Wspominałem o tych konfliktach. Na linii nie tylko Lech Rus, ale także Lech Czech i bardziej istotny dla państwowości piastrowskiej konflikt z Czechami poprzedza konflikt z Rusinami czy z Rusami Ogrody Czerwieńskie, ponieważ... Księstwo czeskie jeszcze wtedy w X wieku podbija obszar całej dzisiejszej Małopolski, prawdopodobnie z Krakowem także i sięga na wschód zapewne, to jest domy z większości historyków, właśnie aż po Przemyśl. I kiedy Nestor, kronikarz ruski mówi o tym, że jego książęta, czyli książęta ruscy zagarniają Przemyśl i Czerwień, to prawdopodobnie ma na myśli sytuację, w której podporządkowują oni ziemię, na której mieszkają Lachowie, ale prawdopodobnie te ziemie nie były jeszcze pod panowaniem piastowskim. Ustala to panowanie na tych ziemiach dopiero Bolesław, zwany Chrobrem, syn Mieszka I. Profesor Andrzej Nowak jest gościem Jedenki Polskiego Radia. Mówimy o początkach Polski i Rusi, początkach ich sąsiedztwa sprzed ponad tysiąca lat. Historia Żywa Mówimy o trzech braciach Słowianach, Lechu, Czechu i Rusie, ale dlaczego późniejszy kronikarz Jan Długosz mówi tylko o dwóch braciach, o Lechu i Czechu? Ciekawy ciąg dalszy tej mitycznej genealogii, którą nasz jeden z najwybitniejszych w ogóle w skali Europy kronikarzy w późnośredniowiecznej historii tego zawodu kronikarskiego. Wywodzi Jan Długosz swoje teorie, można tak powiedzieć, nie tylko z Biblii, ale także ze starożytnych, czyli greckich i rzymskich opisów ziem położonych na północny wschód od granic Imperium Rzymskiego. I to właśnie Długosz pierwszy prowadza wątek identyfikacji naszych przodków z Sarmatami. Ponieważ to starożytni kronikarze wymieniają Sarmatów jako bitne plemię, z którym najpierw Grecy, a potem Rzymianie musieli się ścierać. To plemię, które rzeczywiście przecież istniało, wywodzące się gdzieś z górza Kaukazu, swoją wyjątkową techniką wojowania Sarmaci wprowadzili walkę kopiami ten, z którą identyfikujemy no właściwie całą sztukę rycerską średniowiecznej Europy, także znakomicie władając mieczem charakterystycznym z konia. Otóż do tej tradycji sarmackiej chcieli nawiązać ci, którzy szukali takiej właśnie historycznej genealogii, już nielegendarnej dla swoich narodów w Europie. I tu właśnie, gdzie brakowało zapisów starożytnych o Słowianach, pierwszy o Słowianach wspomina dopiero grecki historyk Jordanes w VI wieku po Chrystusie, wynaleziono właśnie owych sarmatów, a więc jesteśmy potomkami, a w każdym razie szlachta sarmatów opisywanych jako bitni rycerze czasów starożytnych. Ta genealogia sarmacka prowadzi dalej Długosza w stronę wywodu Wincentego Kadłubka. Podkreśla Długosz, że następnym plemieniem starożytnym, które jest bezpośrednio związane z polską tradycją, poprzedzają, to jest plemię wandalii. Stąd oczywiście legenda o Wandzie, mistrza Wincentego, u Długosza Wandal jest wnukiem Jafeta i stąd właśnie prowadzi owa linia dalej do owego znanego nam już z kroniki wielkopolskiej pana z Panoni i do podziału dziedzictwa tego praojca Słowian pana z Panoni. Tyle tylko, że u Długosza pan ma tylko dwóch synów, Lecha i Czecha, Rusa nie ma, Rus pojawi się dopiero jako daleki potomek. Lecha, a więc w tym sensie ruś zostaje uznana za w rozwoju późniejszą od Wspólnoty Lechickiej. To ciekawe, że długoż zdetronizował ruś, skoro ona już wcześniej była uważana za dość istotną strukturę państwotwórczą w tej części Europy. No, zmieniły się relacje sił, znaczenia kulturowego, także w drugiej połowie XV wieku państwo polsko-litewskie zjednoczone już od kilkudziesięciu lat w jedno wielkie mocarstwo było najpotężniejszym czynnikiem siły w Europie Wschodniej. Ruś rozbita, podporządkowana przez dwa i pół wieku, wciąż jeszcze nieskończonemu w czasie Długosza, panowaniu mongolskiemu, była niewątpliwie słabsza. Niemniej Długosz do tej historii spóźnionego nieco Rusa, jako peryferyjnego, można powiedzieć, potomka Lecha, dodaje część, a mianowicie łączy owego, Rusa z Odoakrem. To historyczna postać o bardzo dużym znaczeniu. Ci z Państwa, którzy interesują się historią starożytną, zapewne pamiętają moment upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego w roku 476 po Chrystusie. To był właśnie moment, kiedy zwycięski wódz germańskich herulów lub skirów w nazwisku Odoaker odesłał insygnia cesarskie z Rzymu do Bizancjum i w ten sposób jakby ogłosił, że już nie ma cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Według Długosza ów Odoaker nie był żadnym wodzem germańskim, tylko właśnie wywodził się z Rusów. Półżartem zauważyłem kiedyś w pierwszym tomie dziejów Polski, że pewnie nie jeden z wizjonerów rosyjskiego imperializmu, a dzisiaj wielu takich jest, ucieszyłby się z takiej genealogii. Ruski książę kończy żywot Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, a więc niewątpliwie zapowiada w ten sposób świt nowego trzeciego Rzymu, po tym bizantyńskim moskiewskiego Rzymu. Tak pewnie mogliby Długosza zinterpretować dzisiaj wyznawcy Władimira Putina i jego wizji imperialnej Rosji. Tak, jak daleko przeszłość wpływa na to, co obserwujemy dzisiaj. Za czasów mieszka, panie profesorze, doszło do zajęcia przez Włodzimierza Grodów Przemyśl, Czerwień i jeszcze innych, Grodów Lachów. Natomiast w 1018 roku Bolesław Chrobry, nasz kolejny władca, odbił grody czerwieńskie. Wcześniej Ingerując w obsady kijowskiego tronu, czy chciał podbić Ruś, czy już na początku tych naszych relacji między mitycznymi braćmi Słowianami dochodziło do takiego myślenia przyszłościowego, że będziemy poszerzać swoje granice? to znaczy między powstaniem państwa ruskiego zorganizowanego przez Skandynawów w IX wieku, a tym pierwszym konfliktem rusko-lechickim, Ogrody Czerwieńskie, zaszło coś bardzo ważnego. Państwo piastowskie, które istnieje co najmniej od początku wieku X, a więc nieco jest tylko młodsze od państwa ruskiego, to państwo piastowskie przyjmuje chrzest w roku 966, jak wiemy, Mieszko Chrzcisie, przyjmując chrzest z zachodniego źródła chrześcijaństwa, to znaczy z Rzymu, poprzez Czechy. Tymczasem 22 lata później, w roku 988, przyjmuje chrzest pogański wcześniej książę Rusi. Włodzimierz, zwany Wielkim od tego wydarzenia chrzest, zbliża oczywiście bardzo obydwa te kraje, te wspólnoty, bo chrześcijaństwo tworzyło wspólny obszar wartości, kultury, porozumienia, które dodatkowo wzmacniało wcześniejsze porozumienie wynikające z bliskości słowiańskiej, obu grup etnicznych, które tworzyły państwowość odpowiednio ruską i polską, piastowską czy lechicką, wszystko jedno jak ją nazwiemy. Przyjęcie chrześcijaństwa sprawi, że konflikty między sąsiadami, którzy już się ochrzcili, nie mogły przekroczyć pewnej granicy. To znaczy nie można było unicestwić chrześcijańskiego sąsiada. Można było, taka jest logika wojny, zabijać, podbijać miasta, brać w niewolę jeńców, ale zlikwidować państwo chrześcijańskie to była rzecz wykluczona przez swego rodzaju kodeks chrześcijańskiej moralności politycznej. Przyjęcie chrześcijaństwa gwarantowało przetrwanie, można tak powiedzieć, i to był jeden z ważnych motywów przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka, który nie chciał ulec losowi Słowian zachodnich, którzy pozostając przy pogaństwie byli po prostu eksterminowani przez saskich niemieckich najeźdźców. Tyle tylko, że chrzest, który dokonał się w 966 roku wobec księcia polskiego i 22 lata później wobec księcia ruskiego, to były chrzty w dwóch różnych obrządkach. Mieszko przyjmuje chrzest w obrządku zachodnim, natomiast Włodzimierz przyjmuje chrzest w obrządku wschodnim, bizantyńskim. To pięknie opisuje kronikarz Nestor, który mówił o wyborze, którego dokonywał Włodzimierz, wyborze między czterema możliwościami. To nie była tylko ta alternatywa chrześcijaństwa w obrządku wschodnim, bizantyńskim lub zachodnim, rzymskim, ale jeszcze wybór islamu i wybór judaizmu. Przypomnijmy bowiem, że Ruś to ogromne państwo od Morza Bałtyckiego sięgające do Morza Czarnego, a na wschodzie do Wołgi niemal. Stykało się na wschodzie właśnie nad Wołgą z państwem Bułgarów i byli wyznawcami islamu i z państwem Hazarów, czyli państwem plemienia środkowoazjatyckiego, które przyjęło judaizm. A więc wyobraźmy sobie teraz możliwości rozwoju naszego sąsiedztwa wschodniego, gdyby za naszą wschodnią granicą pojawiło się ogromne państwo o religii panującej żydowskiej lub ogromne państwo o religii islamskiej. Niewątpliwie nasze dzieje toczyłyby się zupełnie inaczej niż się potoczyły. Ale Włodzimierz wybrał chrześcijaństwo z Bizancjum i to oznaczało bliskość, i jednocześnie różnicę wewnętrzną już w wieku X. To jeszcze nie była przepaść schizma, czyli ostateczne wyklęcie wzajemne papieża i patriarchy Konstantynopola, chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego. To jest dopiero rok 1054. Ale już pod koniec wieku X wyraźna różnica obrządków kultury i centrum kulturowego, które wybierały te dwa warianty chrześcijaństwa, a więc z jednej strony Bizancjum, z drugiej strony Rzym. To rzutowało na wzajemną nieufność przynajmniej, a w każdym razie różnicowało te dwa warianty chrześcijaństwa już wtedy. I to jest właśnie kontekst, w który trzeba wpisać dopiero relację Bolesława Chrobrego z jego sąsiadami ruskimi. Bolesław Chrobry wyprawia się w roku 2018 na Kijów kiedy wygrał wielką wojnę, piętnastoletnią wojnę z Królestwem Niemieckim. I w błyskawicznym, budzącym podziw i wręcz niedowierzanie, jak to było możliwe, marszu przemieszcza się z Budziszyna z terenu wschodnich Niemiec dzisiejszych pod Kijów w ciągu zaledwie kilkunastu tygodni, bijąc 22 lipca 2018 roku w wielkiej bitwie nad Bugiem armię ruskiego księcia Włodzimierza i wkraczając w sierpniu do Kijowa, po to, by nie zajmować tego obszaru, nie zastępować władzy ruskiej władzą piastowską, tylko żeby zainstalować tam jednego z krewniaków Włodzimierza. To właśnie był przejaw tego książę chrześcijański Nie mógł całkowicie wymazać drugiego chrześcijańskiego księstwa. Ogłosić, że teraz Kijów czy cała Ruś jest Polską. Nie. Bolesław Chrobry interweniował w Kijowie, oczywiście na pewno nieźle go obrabował, wziął wielu jeńców, ale nie po to, żeby zostawić tam na trwałe władzę lechicką, polską, piastowską, ale żeby osadzić tam posłusznego sobie, czyli piastowskiemu władcy, księcia ruskiego, jednego z przedstawicieli dynastii Rurykowiczów. Mieszko II zdaje się zaprzepaścił te sukcesy Bolesława Chrobrego, sprawował władzę w okresie kryzysu monarchii piastowskiej. Kazimierz Odnowiciel też nie miał łatwo, ale książę ruski Jarosław Mądry pomagał odbudować państwo polskie Kazimierzowi Odnowicielowi, zatem Braterstwo Słowiańskie zobowiązuje. To rzeczywiście bardzo ciekawy moment, czas kryzysu monarchii piastowskiej po śmierci Bolesława Chrobrego. Ciekawy z punktu widzenia relacji polsko-ruskich, bo z jednej strony, tak jak pani redaktor to zinterpretowała, trudno nie zauważyć wsparcia, jakie otrzymuje państwowość piastowska w momencie bardzo trudnym ze strony ruskiego księcia Jarosława Mądrego. Ale zanim ten moment nastąpił, to książe ruski, ten sam Jarosław Mądry, stara się osłabić swojego zachodniego sąsiada, państwo Mieszka Drugiego i walnie przyczynia się do upadku państwa Mieszka Drugiego. Jaka tu jest logika? Logika bardzo prosta. Dwa sąsiadujące ze sobą ośrodki siły, wpływu, a więc państwo ruskie, obejmujące ogromny obszar i zasiedlone przez co najmniej 3-4 miliony mieszkańców, a obok niego od zachodniej strony państwo piastowskie, przekraczające na pewno milion mieszkańców pod panowaniem Bolesława Chrobrego, rywalizują nie tylko te grody czerwieńskie i Przemyś, które Bolesław Chrobry uzyskał dla swojego państwa, odbierając je Rusi, ale rywalizują o przewodnictwo w wyścigu po prymat w Europie Wschodniej. Ta geopolityczna rywalizacja jest nieuchronnością, która po dzisiaj nas prześladuje. Czy to Ruś, Rosja, Moskwa, jak później będzie się to centrum geopolityczne nazywało, zdominuje całą Europę Wschodnią, podporządkuje sobie Polskę także i inne narody tego obszaru, czy też Polska Umocni się na tyle, by pozostać niepodległą, by być alternatywnym ośrodkiem siły dla Rusi. To jest istota geopolitycznego konfliktu, który istnieje niezależnie od wszelkich uwarunkowań religijnych, kulturowych, mitologicznych i jakie byśmy tutaj jeszcze nie wsadzili. To jest logika geopolitycznej rywalizacji. Ale z drugiej strony istnieje konsekwencja tej logiki. Otóż przypomnijmy teraz po kolei te wydarzenia, które składają się na ów paradoks połowy wieku XI w stosunkach ruskopolskich. Najpierw Jarosław Mądry, syn Włodzimierza Wielkiego, o którym mówiliśmy przed chwilą, przejąwszy władzę po swoim ojcu, pamiętał dobrze upokorzenie swojego ojca przez Bolesława Chrobrego, stąd na pewno chęć rewanżu. Otóż Jarosław Mądry postanawia wykorzystać moment, w którym Mieszko II znajduje się znów w konflikcie z Królestwem Niemieckim. I władca ruski zawiera coś w rodzaju sojuszu, układu z Królestwem Niemieckim, co też jest bardzo ważnym mementą, ostrzeżeniem na przyszłość dla naszego położenia geopolitycznego. Ruś może porozumieć się z Niemcami dla osłabienia, a może nawet zniszczenia Polski, która między nimi leży. I tak właśnie wydawało się, że nawiązuje się ta antypolska, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, współpraca rusko-niemiecka na początku lat 30. XI wieku. I prowadzi ona do faktycznie, rzecz biorąc, unicestwienia państwa Piastowskiego. Mieszko II, co prawda, przetrwał ten najcięższy atak, ciężko okaleczony. Stracił także grody czerwieńskie, stracił zdobycze swojego ojca w relacjach z Niemcami, ale w momencie, kiedy umiera Mieszko II, po jego śmierci następuje faktycznie rozpad państwa Piastowskiego. Wskutek tej wcześniejszej interwencji rusko-niemieckiej i wskutek wewnętrznych zaburzeń w państwie piastowskim. I wtedy właśnie, kiedy zamiast Polski jest tutaj jakiś wir anarchii, można tak powiedzieć, no bo nie zajmuje tego obszaru nad Wisłą ani Królestwo Niemieckie, ani Ruś Jarosława Mądrego. Nie dokonuje tu swojej ekspansji terytorialnej, tylko... Wrą tutaj żywioły oddolnej rewolucji, buntu, czy to antychrześcijańskiego, czy społecznego. Rozmaici, ambitni, lokalni władcy próbują wyszarpać dla siebie samodzielne panowanie jak władca Mazowsza, Miecław czy Masław. To właśnie sprawia, że taka niebezpieczna próżnia geopolityczna, która się tutaj pojawia, stawia przed sąsiadami pytanie, a może lepsze od tej próżni geopolitycznej, od tego zamieszania, od chaosu, który może być zaraźliwy, będzie jednak przywrócenie państwa piastowskiego, słabszego, niegroźnego ani dla Rusi, ani dla Niemiec, ale jednak stabilnego. Mała, ale jednak sprawnie rządzona Polska może być lepsza od chaosu, od zupełnego unicestwienia porządku na tym obszarze. Czy w charakterze buforu między Niemcami a Rusią? Myślę, że jeszcze tymi kategoriami się chyba nie posługiwano. Bruś nie miała takich możliwości ekspansji, żeby sięgać do Niemiec wtedy, chociaż łączyła się mariażami dynastycznymi z królem Francji ówczesnym i penetrowała swoją dyplomacją także dwór niemiecki. To jednak realnie no, nie, nie miała takich możliwości jak Armia Czerwona w roku 1945, czy nawet Armia cara Aleksandra I w czasach, kiedy zdobywała Paryż w 1814 roku. W związku z tym nie sądzę, żeby jeszcze ta kategoria buforu była tutaj stosowana. Raczej chodziło po prostu o uspokojenie sytuacji na ważnej granicy dla Rusi i coś jeszcze bardzo ważnego, co nie ma przełożenia na naszą dzisiejszą mentalność polityczną. I dla króla niemieckiego i dla księcia ruskiego ważne było to, żeby tu panował chrześcijański książę, a nie jacyś poganie. Ta właśnie chrześcijańska wspólnota, nawet ponad podziałem na wschód i zachód chrześcijański, była także bardzo ważna. Dlatego właśnie Jarosław Mądry udziela pomocy synowi Mieszka drugiego Kazimierzowi zwanemu odnowicielem i podobnie jak król niemiecki wspiera militarnie Kazimierza Odnowiciela, żeby ten restaurował państwo polskie. Posiłki Jarosława Mądrego są także rozstrzygające dla pokonania przez Kazimierza Odnowiciela, samozwańczego władcy Mazowsza, Miecława. Mazowsze zostaje włączone do państwa polskiego, odnowionego państwa piastowskiego właśnie przy pomocy Rusinów. Książę Mazowsza, ten pogański książę Miecław czy Masław, był zwrócony swoimi ambicjami ekspansywnymi na obszary szczególnie interesujące Jarosława Mądrego. Na teren Podlasia, na teren dzisiejszej Białorusi Zachodniej, tam gdzie Jarosław chciał utrzymać swoją zwierzchność i dlatego wolał właśnie kierunek ekspansji ambitnego księcia Mazowsza przeciąć Jarosław, oddać Mazowsze pod kontrolę osłabionego państwa Polskiego, które zajmie się raczej swoimi wewnętrznymi sprawami, niż będzie rozszerzać swoje panowania na obszar wpływów Rusi. Ruś raz występuje jako niemal rozbiorca Polski wspólnie z Niemcami, a kilkanaście lat później jako wybawicielka Polski od zupełnego chaosu. Była to audycja Historia Żywa.